księga sędziów będziemy czytali z drugiego rozdziału od szóstego wiersza a gdy Jozue rozpuścił lud i synowie izraelscy poszli każdy do swego dziedzictwa aby objąć ziemię w posiadanie lud służył Panu przez wszystkie dni życia Jozuego oraz przez wszystkie dni życia starszych, którzy Jozuego przeżyli, a którzy oglądali wszystkie wielkie dzieła, jakich Pan dokonał dla Izraela. Jozue, syn Nuna, sługa Pana, umarł licząc 110 lat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 I służyli Baalu. Opuścili Pana, Boga ojców swoich, których wywiódł z ziemi egipskiej. I chodzili za innymi bogami, spośród bogów ludów okolicznych. I oddawali im pokój, drażniąc Pana. Tak opuścili Pana, a służyli Baalowi, i aż tartą. Nie mam tutaj dzisiaj żadnych notatek, ani nic takiego, dlatego, że zamierzałem zupełnie o czymś innym mówić. Ale nad tym fragmentem od jakiegoś czasu już rozmyślałem, Myślę, że jest to dobry fragment, abyśmy go dzisiaj w rozważyli. Chociaż nie będzie mi łatwo mówić na ten temat. Tak jak już powiedzieliśmy na wstępie tej księgi, cały ten pierwszy rozdział jest takim tłem do tej księgi który zazębia się z wydarzeniami opisanymi w Księdze Jozułego. Tam w Księdze Jozułego pojawiają się niektóre z tych wydarzeń, które są tutaj opisane. I widzimy, że ta księga rozpoczyna się słowami po śmierci Jozułego. A tutaj w drugim rozdziale czytamy ponownie o jego śmierci. A więc nie ma tutaj jakiejś ścisłej takiej historycznej chronologii bardziej jest to kwestia kontynuacji tego o czym czytamy w księdze Jozuego i tutaj w tym drugim rozdziale mamy nawrót do tego czasu kiedy Jozue umarł i co w konsekwencji tego się wydarzyło o czym już częściowo przeczytaliśmy w pierwszym rozdziale, a o czym bardziej szczegółowo będzie ta księga cała mówiła. Czytamy tutaj, że lud służył Panu przez wszystkie dni życia Jozłego oraz przez wszystkie dni życia starszych, którzy Jozułego przeżyli, a którzy oglądali Wszystkie wielkie dzieła, jakie dokonał Pan dla Izraela. Jest tak długo, jak żył Jozue i tak długo, jak żyli ci, którzy jako dzieci wyszli z Egiptu, których rodzice poumierali na pustyni. Pamiętacie, że Bóg powiedział, że nikt powyżej 20 roku życia z tych, którzy dotarli do granic Kananu, nie wejdzie do ziemi obiecanej, Z wyjątkiem Jozłego i Kalewa. A więc ci wszyscy, którzy byli powyżej 20 roku życia, wszyscy oni zginęli na pustyni w ciągu tych 40 lat. A ci, którzy weszli, to byli ci, którzy wtedy nie mieli 20 lat. To było to młode pokolenie. I oni byli świadkami tego, co wydarzyło się w Egipcie. Oni pamiętali te rzeczy, byli młodzi. Niektórzy były to też małe dzieci. I oni mieli to w pamięci, to wszystko, co Bóg uczynił. Jakkolwiek to, to, to, to, o czym czytamy w księgach mojżeszowych nie napawa nas jakimś wielkim optymizmem co do jakości ich wiary i wiecie, że list hebrajczyków odwołuje się do ich nieposłuszeństwa i do ich niewiary i do ich szemrania i do tej postawy wystawiania Boga na próbę Ci młodzi ludzie, którzy weszli później za czasów Jozłego i którzy stali się tymi zdobywcami Kanaanu pod przywództwem Jozłego, nie mieli dobrego przykładu w swoich rodzicach. Ich rodzice zginęli na pustyni jako ci, którzy nie wierzyli Bogu. Którzy bardziej wierzyli swoim zmysłom, swoim oczom swoim uszom, swoim obawom, swoim lękom niż temu, co Bóg do nich powiedział I dlatego całe to pokolenie zginęło na pustyni I czytamy w Nowym Testamencie, że jest to dla nas przestrogi. abyśmy nie poszli za przykładem ich nieposłusznych abyśmy nie byli jak to pokolenie w którym Bóg mówi, że było twardego karku wśród których Bóg, zobaczcie, dokonał tak wielkich cudów, jakich nie dokonał niemal nigdzie indziej. Trudno w całej historii Bożego Narodu znaleźć większe rzeczy niż te, których dokonał w, Bizet, w Egipcie, kiedy ich wyprowadzał stamtąd. Owszem, dokonywał również innych później cudów przez Eliasza, Elizeusza. Ale to było na, na niezwykłą skalę to coś tam działo. Cały Egipt oglądał te niezwykłe dzieła Boże. To młode pokolenie, które weszło, jak widzieliśmy w pierwszym rozdziale, zaczęło wykazywać też jakieś symptomy niewiary w Boga. Zaczęło wykazywać symptomy niewierności. Oni jeszcze odnosili zwycięstwa. Tam, jak widzieliśmy w pierwszym rozdziale, kontynuowali zdobywanie kanałów. Ale już działo się to na zasadzie jakichś pewnych kompromisów. To już nie było na całego do Boga. To nie było już całym sercem, ale jak widzieliśmy, tam nie chcę tego wszystkiego powtarzać mówiliśmy o tym wcześniej, rozważając ten pierwszy rozdział tam jest kilka kluczowych wierszy, które pokazują nam na to że oni zaczęli oni służyli Bogu ale nie na całego oni byli posłuszni ale nie do końca posłuszni i częściowe posłuszeństwo jest nieposłuszeństwem. I czytamy, że ze, ze, wraz ze śmiercią tego całego pokolenia, które przeżyło Jozuego, tego pokolenia tych młodych ludzi, którzy weszli do Egiptu z Jozue, przepraszam, którzy weszli do Kananu razem z Jozłem. nastało po nich inne pokolenie pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co On uczynił dla Izraela. Jak to możliwe? Jak to możliwe, że to nowe pokolenie nie znało Pana, ani tego, co On uczynił dla Izraela? Takie pierwsze wrażenie mogłoby być takie, że oni po prostu zapomnieli, że może ci rodzice jakoś nie za bardzo im o tym mówili, czy tak się zastanowić, jak to możliwe, że oni nie znali Pana ani tego, co Bóg uczynił. Ale myślę, że to, to nie jest sens tych słów. Wiecie, że znać Boga oznacza różne rzeczy nie jest jednoznaczne jest to to samo słowo które wielokrotnie pojawia się w kontekście relacji kobiety z mężczyzną w związku małżeńskim bliskiej, intymnej społeczności I myślę, że taki sens jest tych słów tutaj. Że oni nie znali Boga tak jak tamci Go znali, którzy widzieli to, co Bóg czynił i którzy przez to, co widzieli, przez to, co oglądali, mieli w sercach inną jakość wiary w Boga. Ich poznanie Boga nie ograniczało się tylko do jakiejś wiedzy, nie ograniczało się tylko do przekazanych im informacji, ale oni w swoim życiu mieli poznanie Boga, który żyje, który działa. To oni byli pokoleniem, które jednak przez wiarę chodziło wokół tych murów Jerycha. Oni nie byli doskonali, tak jak już powiedziałem. I nie mieli dobrego startu. Ale przez to, co Bóg uczynił, przez to, jak Bóg im się objawił, w ich sercach była wiara, którą jednak, przez którą mimo tych, tych kompromisów, które już zaczęły się wtedy w ich życiu, mimo tych błędów, które popełnili, jednak oni szli za Bogiem i Bóg ich będzie sądził, na ile to y, takie częściowe posłuszeństwo było y, godne jakiejkolwiek zapłaty. Nie moja rzecz już, to osądzać. To dla mnie jest lekcja, aby moje posłuszeństwo takie nie było. Ale zobaczcie, owocem ich częściowego nieposłuszeństwa, owocem ich kompromisów w ich życiu, Owocem takiego podążania za Bogiem, ale nie na całość z całego serca, było nowe pokolenie, które całkowicie odwróciło się od Boga. Przyszło nowe pokolenie, które na całego, czytamy wierszu 12, opuścili Pana Boga Ojców Słońca. Zaczęli wiersz 11, synowie izraelscy czynić złowo oczach Pana i służyli Baalom. Chodzili za innymi bogami, spośród bogów, ludów okolicznych i oddawali im pokłon, drażniąc Pana. Opuścili Pana, a służyli Baalowi jaszdartą. tutaj trochę mówiliśmy na temat Baala i Asztarty jak widzicie tutaj w wierszu 11 to słowo pojawia się w liczbie mnogiej. Baalu i znajdujemy w Starym Testamencie czasami to słowo Baal z jakimś innym określeniem pamiętacie kiedyś wcześniej było Baal Peor tak? To słowo Baal znaczy Pan I ono pojawia się Z nazwami różnych miejsc Miast Pan Peor Władca Peor I Jeśli pamiętacie To jakby istotą Kultu Baala Była Chęć Zysku Istotą tego kultu było zapewnienie sobie urodzaju, zapewnienie sobie plonów, zapewnienie sobie materialnego powodzenia. I ludzie służyli tym Baalom różnych miejsc, dlatego że byli to Bogowie w ich mniemaniu płodności. Pamiętacie, jak żeśmy rozmawiali tutaj o Wielkanocy, to mówiliśmy troszkę o historii właśnie tych różnych bożków. A Sztarta z drugiej strony była małżonką Baala i w centrum tego kultu było uwielbienie przyjemności fizycznej rozkoszy i ten kult koncentrował się wokół niemoralności świątynnej to była istota tego kultu, a więc tu mamy dwa bożki którym do dzisiaj ludzie tak samo służą mamy bożka materializmu porządliwości dóbr tego świata i mamy bożka rozkoszy i przyjemności i cielesnej satysfakcji i to nie są prawdziwi bogowie ale to są bożkowie wszystkich okolicznych narodów to są bożkowie za którymi cały świat idzie u których cały świat sądzi że znajdzie satysfakcję dla swojego życia na których gotowi są ludzie tego świata spędzić wszystkie swoje umiejętności, swój czas, poświęcić swoje rodziny, wszystko, żeby zgromadzić więcej i żeby doznać możliwie największych wrażeń i przeżyć w swoim ciele. Wiecie, że świat dzisiaj pełen jest świątyń Baala i Nie Niekoniecznie tak się nazywają, ale są to świątynie, w których ludzie dogadzają swoim, swoim ciałom. W których szukają jakiegoś oderwania od, tego, od tej szarej rzeczywistości i znalezienia jakiegoś sensu w udoskonalaniu swojego ciała i podziwianiu swojego ciała i dogadzaniu swojemu ciału. I nie wszystkie z nich są z natury grzeszne. Nie wszystkie z tych świątyń są z natury yy, Jakimiś bałwuchwalczymi wydawałoby się świątyniami, ale wiele z nich może być zwykłymi restauracjami. Może być zwykłymi fitness klubami. Może być zwykłymi jakimiś miejscami, gdzie przyzwoicie ludzie tam chodzą. Nie myślcie, że próbuję te rzeczy potępiać i uważać, że one są z, tak powiem, z natury, niekoniecznie one są straszne i złe i demoniczne ale dla wielu ludzi są ich Są to miejsca, gdzie oni szukają rozkoszy. Są to miejsca, gdzie znajdują jakiś, jakiś sens tego, żeby w ogóle żyć. Że to jest dla nich, dla wielu ludzi po to się żyje. Ja to znam ze swojego życia kiedyś. Dla mnie sobotnia noc i dyskoteka to był sens całego tygodnia. Cały tydzień to było oczekiwania na ten dzień, kiedy mogłem iść do tamtej świątyni. I tam zaspokoić swoje jakieś fantazje, swoje pragnienia młodzieńcze, jakieś, znaleźć jakieś poczucie, jakiejś formy miłości, jakby to nie nazwać. To była świątynia, do której ja chodziłem, której, którą czciłem i która była wszystkim w moim życiu. I to nic się innego tak bardzo nie liczyło jak to. Mógłbym zrezygnować z wielu rzeczy, ale nie z tego. kolenie, które przyszło napatrzywszy się na częściowe posłuszeństwo swoich rodziców napatrzywszy się na brak tej pełni Bożej w ich życiu wiecie, kiedy nie ma w naszym życiu pełni dla Boga kiedy jest tylko jakaś część kiedy jest tylko jakaś namiastka to, to nas samych doprowadza do stanu frustracji i niezadowolenia. To nas prowadzi do takiego miejsca, w którym nie możemy radować się w Panu w całym sercu. To, nie, to prowadzi nas do miejsca, gdzie te pieśni, wiecie, nie brzmią w naszym sercu, ale potrzebujemy jakiegoś dobrego muzyka, który pomoże nam zebrać się do śpiewania. To nie jest tak, że w nim żyjemy i w nim się poruszamy i nim oddychamy, o nim myślimy, ku niemu biegną wszystkie nasze myśli i gdy budzimy się nasze serca, do niego się rwoni, wykładziemy się, dziękujemy jemu i, i z nim stajemy, i z nim chodzimy i z nim zasypiamy. Czegoś takiego nie ma w naszym życiu. To jest jakaś forma może ortodoksyjnej religijności. Może poprawnej religijności, może jakiejś poprawnej moralności. Ale nie jest to coś, co będzie rodziło dobry owoc. Nie jest to przykład, który zostawimy naszym dzieciom i one będą na nas patrzeć i będą chciały za tym iść. Nie jest to moc, która zwycięży ten świat która pozyska ludzi w tym świecie dla Królestwa Bożego. Nie jest to życie, które jest życiem zwycięskim i życiem chwalebnym, ale tak jak widzieliśmy w tej pierwszym rozdziale Księgi Sędziów, jest to życie porażek. Pozornych zwycięstw. Od czasu do czasu jest jakieś zwycięstwo, jest jakaś, wydaje się, jakaś forma posłuszeństwa, ale w gruncie rzeczy jest coraz gorzej. Coraz więcej jest tego nieposłuszeństwa, coraz więcej kompromisów. Coraz bardziej zaczyna się upodobnienie do tego świata. Coraz mniejsza różnica między Bożym Ludem a Kanadyjczykami. I kiedy ci ludzie poumierali, ludzie nowego pokolenia powiedzieli, bez sensu, my nie chcemy czegoś takiego. Nie chcemy chodzić do takiego kościoła, w którym się nic nie dzieje. W którym nie ma Boga, w którym nie doświadczam, że Bóg żyje, że Bóg działa, że Bóg coś robi, że tylko się siedzi się słucha i się wychodzi i nic się nie zmienia. To młode pokolenie ma to do siebie, że jest gotowe zerwać tym, co stare. Tak jak myśmy kiedyś zerwali, wielu z nas w młodym wiekiem, z czymś starym. I nie baliśmy się. Czy można, jeśli się baliśmy, to i tak przezwyciężyliśmy ten strach presji naszej rodziny, czy innych. I wiedzieliśmy, że nie chcemy tak dłużej żyć, że nie chcemy za takim wzorcem podążać, jaki nam został przekazany. I chcieliśmy czegoś pełniejszego, czegoś prawdziwszego, czegoś realniejszego. Tak samo to następne pokolenie w pewnym czasie podejmie takie decyzje. I albo pójdą dalej niż my za Bogiem albo się odwrócą od Niego i powiedzą nie będziemy hipokrytami ta historia ciągle się powtarza prześledzicie historię to widzicie, że z pokolenia w pokolenie ciągle mówimy o tej, o tym nie, niech to po polsku się mówi o tym o tym tej, o tej dziurze, między, jaka istnieje między pokoleniami, jak to się nazywało nas konflikt pokoleń, ja? o konflikcie pokoleń nasi rodzice narzekali na nasze pokolenie i my patrzymy na to nowe pokolenie jesteśmy przerażeni wieloma rzeczami, które w nim oglądamy to ciągle się powtarza w latach 60-tych w Stanach Zjednoczonych Amerykanie mieli wszystko byli potęgą tego świata. Opływali w bogactwo. Żyli sobie dostatnie i mieli przed sobą perspektywę niesamowitego rozwoju. A to młode pokolenie, które wyrastało w tych, wydawałoby się, chrześcijańskich domach, to młode pokolenie, które oglądało ten, ten dostatek, to, to, to, to, to bogactwo, jakie było w Ameryce, powiedziało, my tego nie chcemy tego nie chcemy, my chcemy miłości chcemy waszych pieniędzy chcemy waszego bogactwa chcemy waszej mądrości, waszego wykształcenia my chcemy miłości poszli szukać na ulicy w narkotykach poszli szukać na ulicy z dziećmi kwiatami tam chcieli znaleźć prawdziwą miłość bo im nie pasowało to wszystko ten pożoneczek, jaki mieli w swoich domach. I to takie taki chrześcijaństwo, które wydawało się być silne w Ameryce. Wydawało się być tak, tak wpływowe. Tam, yy, wiecie, no wszystko się działo po chrześcijaństwie, by się. Biblia była w szkole. Dzieci zaczynały szkołę od modlitwy tam w Ameryce. Od czytania Biblii. Czemu to młode pokolenie tego nie chciało? Czemu oni nie chcieli kontynuować tego? Dlaczego powiedzieli to nie jest prawda, to nie jest, to jest, to jest obudna to jest fałsz, to wszystko, ci nasi rodzice są krętaczami musieli w domu coś widzieć musieli widzieć w domu coś, co i co, co, co nagle rodzice jakieś inni, inni byli niż byli tam, może na, na publicznie musieli oglądać coś co im powiedziało, to nie jest prawdziwe, to jest plastikowe to, to nie ma głębi to nie ma to się nie trzyma wszystko oni się kłócą między sobą, żerą się tak samo jak nie niewierzący Oni kombinują i coś tam kręcą, żeby jeszcze więcej na tych podatkach sobie zarobić. Żeby jeszcze wypogatrzym, czy już nie wystarczą im dwa samochody, jeszcze chcą mieć nie domy co. Widzicie, to młode pokolenie ma wyostrzone spysły, których my z czasem tracimy, które my jakoś tak z czasem się przyzwyczajamy do różnych rzeczy i tak za wiele nad nimi nie myślimy i tak one już nas nie, nie, nie drażnią ale wiecie, młodzi są bardzo wrażliwi Oni są bardzo wrażliwi bardzo mocno reagują na te różne rzeczy które oglądają które słyszą i złapują każdą najdrobniejszą rzecz i to młode pokolenie po śmierci złego i jej starszych którzy go przeżyli, powiedzieli my tego nie chcemy lepiej popatrzcie, pójdziemy za przyjemnością, pójdziemy za bogactwem pójdziemy na całego świata Skorzystajmy z tego, co jest do wzięcia tutaj, teraz dzięki Bogu, że nie jest to koniec tej księgi że tak jak w dalszych wierszach czytamy, że zapłonął gniew Pana i wydał ich w rękę upieszców, którzy ich łupili i zaprzedał ich w ręce ich okolicznych wrogów i nie mogli się już ostać przed swoimi wrogami. Dokądkolwiek wyszli, wszędzie tam była ręka Pańska przeciwko nim, na ich nieszczęście. Jak zapowiedział Pan, jak im poprzysiąg, i utrapił ich bardzo. I wiecie, że ten sąd, który na nich przyszedł, był sądem miłosierdzia, był sądem miłości, gdyż doprowadził ich do miejsca, w którym oni co? Żałowali, aż Bóg spudził sędziów, którzy ich ratowali. Może słuchasz mnie, i myślisz sobie: Moje dzieci już są dorosłe albo ja nie mam dzieci. Prawdopodobnie mieć ich nie będę. Może myślisz sobie, że to Ciebie nie dotyczy. Że to tylko do rodziców dzisiaj mówię. Właściwie róbomylisz. Mówię do każdego z nas. Wiecie, kiedy nie miałem swoich dzieci, a też może z że on... oni mieli dzieci i kiedy nie mieliśmy dzieci, schodziliśmy za Agnieszką do domu dziecka i zajmowaliśmy się tutaj dziećmi na dworcu. nie było tak, że były nam obojętne dzieci Adasia i jego tak jak mogliśmy pewnie moglibyśmy 100% lepiej ale w jakiejś tam małej mierze staraliśmy się ich dzieciom okazać miłość staraliśmy się być z ich dziećmi i ich dzieciom opowiadać różne historie Prawda, że podam? I, z, i, i brać na kolana i z nimi spędzać czas i im okazywać chociaż trochę miłości tak jak bo nie mają swoich dzieci i wiedzcie, że te dzieci, które tutaj przychodzą one nie patrzą tylko na mamę i na tatę jak, jak my się do nich spracamy jak co my z nimi robimy ale one patrzą na wszystkich was i ważne jest, czy potraktujecie ich jako jak dzieci, które którym trzeba okazać trochę miłości i zainteresowania. I wykorzystacie każdą okazję, żeby też im wskazać na Boga. I wykorzystacie każdą okazję, żeby, jak to możliwe, tak jak myśmy tam chodzili do tych dzieci, w domu dziecka, było bardzo trudne, wiecie, tam o Bogu cokolwiek powiedzieć. Były trudne warunki, żeby jakoś z nimi nawet nieraz porozmawiać. Ale tak jak mogliśmy, staraliśmy się tym dzieciom mówić o Jezusie. Chociaż troszeczkę zasiać, chociaż o wskazać im na Jezusa a tyle, roli nam się to nie w ogóle się nie oddawało i nie jednimi, nie były takie dni, żeśmy chodzili wracaliśmy tacy zniechęceni pamiętam, że nieraz były takie momenty, że znagaliśmy się jakiś sens jest z tego, że tam chodzimy ale z drugiej strony nie mieliśmy serca, żeby po prostu zniknąć i zostawić je tam i zostawić je w żaden sposób bez świadectwa I mówię to bracia, siostry, aby na nowo nam uprzytomnić i uświadomić że nasze życie nie skończy się z naszym odejściem jeśli Pan nie przyjdzie i my pomieramy, to to, co wszystko, co po sobie zostawimy to, w co zainwestowaliśmy w nasze życie będzie miało oddźwięk w wielu jeszcze sercach, które po nas będą żyły, które po nas będą biły wokół nas jest młode pokolenie niekoniecznie naszych własnych dzieci ale są młodzi ludzie z którymi mamy mniejszy lub większy kontakt i możemy być obojętni wobec nich, możemy mieć taką postawę, że ich nie rozumiemy my postrzegamy to co robią jako kompletnie bez sensu zciarowane zbęczkowane. Możemy się od tego zdala trzymać. Możemy po prostu się od tego zdala trzymać i nie mieć z tym nic wspólnego. Zająć się swoim własnym życiem, swoimi własnymi problemami, których nam nie brakuje. Ale czy rzeczywiście Bóg nie pociągnie nas do odpowiedzialności za to, co przekazaliśmy temu następnemu pokoleniu? Czy rzeczywiście nie ciąży na nas obowiązek i odpowiedzialność za to, co stanie się z następnym pokoleniem? Czy my rzeczywiście dokładamy wszelkich starań? I czy rzeczywiście wiernie modlimy się, aby przekazać temu następnemu pokoleniu to, co wierzymy, że mamy w naszym życiu i to, co wierzymy, że jest dla nas cenne i dla nas jest najważniejsze i to, co czego my doświadczyliśmy modląc się i robiąc to, co możemy zrobić w łasce Bożej, aby oni też tego doświadczyli, aby oni też tego poznali. Aby nie było tak, że oni będą wiedzieli o tym, do jakiego my Boga wierzyliśmy, będą wiedzieli, do jakiego my Kościoła chodziliśmy. Będą potrafili wymienić jakieś wersety może biblijne, których nauczyliśmy ich. Może będą miały jakieś na świadectwie nawet wpisane, są niektórzy, że gdzieś tam na religię chodzili. jeśli nie będą znali Boga ani Jego dzieł w swoim życiu to cóż to im pomoże? I bracia, siostry mówiąc te słowa jestem świadomy swojej własnej niedoskonałości swoich własnych błędów i tego jak niejednokrotnie, zupełnie nie wiem, co zrobić. Wiem, że nikt z nas nie jest doskonały. Ale zadaję sobie pytanie, czy robię wszystko to, co mogę zrobić w swojej doskonałości? Czy jestem wierny w tym, co Pan mi powierzył? Bo wiecie, Pan Jezus nie będzie nas rozliczał z tego, czy wszyscy osiągnęliśmy doskonałość? Bo nic z nas jej nie osiągnie tutaj na ziemi. Ale co czytamy? Od szafarzy tego się wymaga, aby każdy okazał się wierny. Bóg dał Tobie więcej, dał mi mniej, bo rozdzielał nam tak każdemu, jak uważał I według tego, co nam dał, rozliczy każdego z nas, wezwie nas przed swój tron. I powie sługo, staj sprawę z swojego szafarstwa. Co zrobiłeś z tymi dziećmi, które Ci dałem? Co zrobiłeś z, tymi, z tym czasem, który Ci dałem? W co go zainwestowałeś? Czy zainwestowałeś go w moje królestwo? Czy zainwestowałeś go w moje świątyni? Czy zmarnowałeś je w świątyni Baala i Asztarty? Czy przeżyłeś swoje życie? Dla mojego Królestwa i Jego Sprawiedliwości. Czy tego szukałeś przede wszystkim? Czy o to zabiegałeś pośród tych wszystkich Twoich obowiązków i źle rzeczy? Czy zabiegałeś o dostatek i przyjemności? Gdzie jest Twój skarb? Czy prowadzisz go tutaj na ziemi? Czy prowadzisz go w gdzie ani mur, ani rca nie mogą go zniszczyć. Ani złodziei nie mogą go ukraść. Ani się nie zdewaluuje w żaden sposób, ale czytamy, że jest strzeżony przez Boga. Dziedzictwo strzeżone przez Boga, które się okaże w tym dniu, kiedy właśnie sprawiedliwy Pan odda każdemu według Jego uczynku. odpowiedzialni, bracia, siostry. za to, to nowe pokolenie, które rośnie wokół nas. Każdy z nas jest odpowiedzialny. Wierzę, że Bóg przemawia do naszych serc i wzywa nas do tego, abyśmy zweryfikowali to, jak prowadzimy nasze życie. Czy, czy, czy, czy rzeczywiście dokładamy tyle starań, ile możemy aby przede wszystkim nasze własne życie było wzorem. Aby nasze życie było dla nich przykładem, na który patrzą i mówią oni naprawdę wierzą w tego Boga. Oni naprawdę znają tego Boga. A nie nasze życie jest takim, że patrzą na nas i myślą sobie głupota religijna, fanatyzm religijny. nasze życie musi być życiem świętym nasze życie musi być integralne nie możemy sobie pozwalać wiecie, na jakieś kompromisy nie możemy sobie pozwalać na jakieś takie że tutaj w zbożu jesteśmy święci doskonali, wspaniali, uśmiechamy się i kochamy się a gdzieś nasze życie jest popękane. a gdzieś w tygodniu nasze dzieci patrzą na nas i widzą Wiele tata ładnie mówił, ale w tygodniu to tak nie wygląda, pięknie. Tak nie może być. To zniszczy ich wiarę. To ich nie nakieruje do Królestwa Bożego, ale popchnie ich do tego świata. Bo my im zabraniamy tego świata, bo my im mówimy, że ten świat jest zły. Bo my ich ostrzegamy przed tym światem i wiemy z własnego wielu z nas doświadczenia, że tam nie znajdziemy szczęścia i spełnienia i radości. Wiemy, że to jest zniszczenie. Ale oni o tym, o tym nie wiedzą. My im ciągle tego zabraniamy są Oni tego nie, się nie przekonali o tym. A ten świat nęci swoimi obietnicami. Ten świat im tak wiele obiecuje. A jeśli tego nie, nie zobaczą w domu Bożym, jeśli tego nie zobaczą w naszym życiu, jeśli nie widzą radości i pokoju i szczęścia i trwałego, mocnego życia w nas... to mogą dać się zwieść tym obietnicom świata. Mogą spróbować tego czy tamtego w tym świecie. Mogą pójść za balami, tartami, A z ich szponów nie jest łatwo się wyrwać. Izraelici, jak, jak czytamy tę księgę, wiecie, to tak... Ta księga nie jest taka długa i ona nie przedstawia całej historii, która miała miejsce w tamtym czasie. Ale przedstawia wyrywki i jak tak czytam, wiecie, przez 40 lat Bóg wydał ich nawet w niewolę w ja sobie myślę, 40 lat? Tylko mam czasu. Jeszcze nie żyłem 40 lat, jeszcze nie mam 40 lat. Prawie, ale jeszcze nie mam. Jak sobie pomyślę, Bóg. Nad na taki czas ich wydał, że byli niewolnikami. Na taki czas ich wydał, że byli ciemiarzeni, że, że się bali, że cokolwiek gdzieś tam, wiecie, uhodowali na tych swoich polach, to ci przyjeżdżali wszystko im zabierali. Rabowali ich. 40 lat. Gnębieni. Znowu jako niewolnicy, w ziemi, która miała być ich ziemią. W ziemi, którą Bóg obiecał dać im posiadanie. W ziemi, którą, w której mogli mieszkać i, i, i cieszyć się Bożym błogosławieństwem, jakiego nie znały w żadnej narody. W tej ziemi. Oni stali się niewolnikami. Nieraz na 40 lat. myślałem tym fragmentem i zastanawiałem się nad takim przekładem tego fragmentu do życia każdego z nas osobiście to myślę, że nie będzie to pójście za daleko jeśli powiem, że ta historia, o której tu czytamy może wydarzyć się też w jednym życiu. Niekoniecznie trzeba tutaj dwóch pokoleń, żeby czegoś takiego doświadczyć. Ale myślę, że jeśli zastanowimy się nad historią niektórych nam nawet znanych osób, to możemy zobaczyć tę historię odzwierciedloną w ich życiu. Można zobaczyć w życiu niektórych ludzi ten czas, kiedy Oglądali w swoim życiu cuda Boże i działanie Boże i łaskę Bożą i ruszyli za Bogiem i zaczęli zdobywać królestwo. Ale z czasem jakby przyszło nowe pokolenie w ich własnym życiu. Z czasem jakby zaczęli zapominać. Z czasem jakby zaczęli tracić tę, tę, tę, tę, tę gorącą miłość do Boga. I z czasem zaczęli robić jakieś Niewielkie kompromisy. Jakieś małe ustępstwa dla tego świata. Jakoś y, już nie znajdywali takiej, takiego szczęścia i takiej radości i takiej satysfakcji w społeczności z Bogiem. Więc zaczęli tak tylko zaglądać przez drzwi. Nie to, żeby tam wchodzić. Nie to, żeby tam siedzieć. Ale tak przez drzwi. Co, co oni tam robią? U tej świątyni Bala bo Tak przechodząc mimo, słysząc tą muzykę i te jakieś tam śpiewy i, i, i jakieś tam takie jakieś odgłosy ekscytujące. Tak, tylko tak, co tam w tej świątyni, aż tarty się dzieje. Tak tylko rzucić okiem, tylko tak zerknąć. Nie to, żeby tam się wchodzić do tego brudu. Nie? Oni w sercach i od razu do tych miejsc, ale ciekawość, wiecie, co tam oni robią co, co tam, o czym oni mówią czym oni tak się eksudują, czym oni tak się bawią a wiecie, jak już zaczęli płonąć jakieś klęski i tak dalej, kiedy nagle czytamy że tam się zaczęli się mocniej umacniać ci amonici i, i patrzą, że tym kananyjczykom to się nawet lepiej wiedzie niż na że my tak służymy temu Bogu, a kto wie może faktycznie ten Baal to, to, to, to może faktycznie, jak się jemu tak składa te ofiary i tak mu się służy, to w końcu on który był Bogiem, zanim tutaj myśmy przyszli i ci ludzie tyle lat tu żyli I, to, i takie takie tam plony mieli, jak oni przyszli, pamiętacie? Tam winogrona takie wielkie że oni tam dźwigali jakiś dziwny ogrom. To może coś tym jest? To może... Może to wcale nie jest tak, jak nam rodzice mówili, czy tam jak pastor mówił, czy jak ktoś tam mówił, czy tam w książce napisali, że to nie ma radości w tym świecie, ale może ten świat jednak ma radość i może nawet lepsza niż z jest. można nawet lepsza niż przy Biblii, może lepsza niż w modlitwie ja doświadczam, bo w zasadzie to takie suche wszystko, co ja doświadczam. A, a, a, a tam to, to, to patrzę tego sąsiada, co, on wcale taki, nie jest taki jakiś... Tak mu się całkiem dobrze wiedzie, no. Taki wesoły się zawsze wydaje, jakiś coś ciekawo powie i, i w pracy mu dobrze siedzi, awansuje i w zasadzie... I tak zaczyna człowiek myśleć. Zaczyna się zmieniać to myślenie. Zaczyna mi mm, tylko raz. Okej, okay. nie zamierzam wcale tego robić więcej. Tylko raz sobie spróbuję. Tylko raz. A jak już raz się udało, nikt się nie dowiedział i jakoś tak no, nie bolało mocno, a może fajnie było? To trzeba by drugi raz nie spróbować. Raz mi się nic nie stało. Bóg mi na mnie nie nie, nie, nie mnie. Choroba jakaś na mnie straszna nie spadła. Bóg przecież rozumie, żeśmy słabi. Prawda? Bóg taki łaskawy, taki miłosierny. Zaczyna się to, co, co Biblia mówi, odwracaniem łaski Bożej w nieprawość. Odwracanie łaski Bożej w nieprawość. Zwróćcie uwagę, że te słowa są napisane do jednego ze zborów. Ostrzegając ich przed tymi, którzy odwracają łaskę Bożą w nieprawość. Którzy mówią, że hmm, bo wszystko przebaczy, bo wszystko przebaczy, przecież Pan Jezus taki jest miłosierny i łaskawy. I zaczyna się przyzwolenie na jakiś grzech, bo On jest taki przyjemny, bo On tak nam daje, bo takie korzyści czerpiemy z Niego, czy to materialne, czy jakieś yy, jakieś doznania, czy cokolwiek by to nie było. I sobie myślimy, to nie jest jakiś taki niebezpieczny, kanalita, my sobie z Nim poradzimy, nie? my będziemy Go mieli pod kontrolą. Wiemy, że tutaj za dużo mu nie pozwolimy, tylko tak, tak troszeczkę tylko. Aż dochodzi do tego momentu, kiedy ten kamień zaczyna nad tobą panować. Już ty nie panujesz nad tym. Już stajesz się jego niewolnikiem. Musisz robić to, co on ci każe. Przestajesz już teraz ty jego kontrolować, przestajesz temu mówić, ale on ci mówi, jak często i kiedy gdzie, z kim. Już nie panujesz nad tym. Stałeś się niewolnikiem. To nie to, że straciłeś wiarę w Boga, to nie to, że nie chcesz Mu służyć, nie chcesz go jeszcze za Nim iść. Chcesz do Jego Królestwa się dostać. Boisz się sądu. Ale gdzie jest Twoje serce już? Twoje serce zostało zanieczyszczone, Twoje serce zostało już tam, jest niewolnikiem tego kananity. Możesz sobie przychodzić, możesz sobie śpiewać, możesz sobie swoje modlitwy odmawiać, ale w tym nie ma radości, w tym nie ma pełni, w tym nie ma, w tym nie ma treści. To jest, to jest plastikowe. To jest takie tylko, co się robisz, bo jeszcze gorzej byś się czuł, gdybyś tego nie robił, ale Boże chwała Cię opuściła. Już Boży Duch nie działa w Twoim sercu, tak jak kiedyś. Zaczyna się martwota. I niejednokrotnie kończy się tak, że tacy ludzie odchodzą całkowicie do świata i myślę, że nawet jeśli pozostaną w kościele nawet jeśli, wiecie, nie odejdą do świata nie, nie, nie, nie staną się tak jak tutaj to, to całe pokolenie nie, nie odwróci kierunku i że oni nie pójdą i wiecie, nie zaczną faktycznie grzeszyć a to wszystko była kicha, ktoś nas zwiódł i tam zaczną, wiecie, opowiadać różne złe rzeczy na kościół tak też się dzieje niestety, są tacy którzy odchodzą i którzy mówią, a to tam jest Wiedia, to mnie tam oszkali, a to jakieś emocjonalne tylko było, a dałem się w to wszystko wciągnąć. I idą, idą z powrotem w to samo błoto, w którego Bóg ich wyrwał. Ale są tacy, którzy zostają w kościele do końca. Ale nie wydają owocu. Są skoszkniali, siedzą w kościele, owszem, przychodzą, jakieś tam minimum zrobią, żeby dać pozory, że coś jest tak, żeby swoje sumienie uspokoić. Ale ich serce nie jest u Boże. Ich serce nie jest przy Bogu. Ich serce rozwia się, wiecie, kończy się nabożeństwo i już, już, już nie chcą rozmawiać o tym, co było nakazane, nie chcą rozmawiać o tym, co, co tam przeżywają, tylko jakieś inne rzeczy. Taki mecz może będzie dzisiaj po południu, będą grali. Albo do jakiej restauracji pójdziemy, albo może jakieś inne rzeczy. Już nie chcemy rozmyślać o tym, co było, bo to już żeśmy, no, dosyć się narozmyślali. Już godzinę było mówione, no to chyba wystarczy na niedzielę, nie? To już niedziela zaliczona, teraz reszta dla nas. Możemy sobie robić, co chcemy. Teraz nasze sprawy. To już Panu Bogu, żeśmy swoje, dali mu swoją działkę, to teraz już coś, coś dla siebie, teraz trzeba sobie jakoś to dojść. Nie, nie zrozumcie mnie, źle, bracia, siostry. Nie chciałbym, żebyście pociągnęli to do skrajności, co mówię, ale chciałbym, żebyśmy się stanowili na tym. Czy rzeczywiście traktujemy ten dzień jako Dzień Pański? I czy rzeczywiście traktujemy go jako czas, który chcemy poświęcić Bogu? To nie to, że wiecie, że przymuszamy się, że teraz ja tutaj coś powiem i no dobra, no to może no bożeństwo wieczorne jeszcze zorganizujemy, co? Nie o to chodzi. Nie w takim duchu to mówię, nie zrozumijcie mnie. Ja znam moje własne, przewrotne serce. I wiem, że moje ciało i moje przewrotne serce tak samo jest skuszone, jak i wasze. Ja muszę się, muszę się mieć na baczności. I radzę wam się mieć na baczności. Abyśmy nie zginęli z tym światem nasze chrześcijaństwo nie przerodziło się wiecie, w jakąś taką farsę ja to często powtarzam z tego miejsca i mam nadzieję, że wam się to nie nudzi bo to niebezpieczeństwo tego nie znika jesteśmy ciągle narażeni na to i ten świat robi wszystko żeby nas wtłoczyć w swoją modłę diabeł nie zrezygnował z żadnego z nas ale chodzi jako lew ryczący, szukają z kogo by pożreć. I on nie zrezygnował ze swoich sztuczek i on wie, co, no, co jest w nas, co nas pociąga. On wie, gdzie jesteśmy słabi. On już wie, gdzie uderzyć, żeby zadźwięczało. Bracie siostro, jeśli nie chcemy zginąć, jeśli nie chcemy umrzeć, jeśli nie chcemy stać się jak to drugie pokolenie, które będzie... Odpadłem od Boga sercem. To musimy walczyć tak, jak walczyło to pierwsze pokolenie. Tak jak Juda pisze. Miałem mogę do was o innych rzeczach pisać, ale napisałem, żebyście podjęli walkę o wiarę. Raz na zawsze przekazano. Walkę. Jeśli chcemy iść do przodu. Jeśli chcemy rozwijać się Jeśli chcemy, żeby nasz spór I to miasto i nasze własne życie do Doświadczało działania Bożego To musimy iść do przodu Musimy zdobywać nowe rzeczy Musimy walczyć Z tym wszystkim, co nas atakuje I co wiemy, że jest nieboże. Te wszelkie ołtarze, które wokół nas stoją Nie mówię tutaj, żeby iść i tam, tam Poganą rozbijać ale kiedy one w naszym życiu zaczynają wokół nas się rozwijać. Kiedy zaczynamy dostrzegać jakieś nadmierne zainteresowanie nie tym, co trzeba. Kiedy do, zaczynamy doświadczać w swoim życiu i obserwować jakieś coś, co, co nas pochłania i coś, co odbiera nam ten czas, który powinniśmy poświęcić Bogu. Kiedy do, do, oglądamy w naszym życiu te ataki diabelskie, które mają na celu nas odwieść od tej miłości pełnej Chrystusowi nie możemy założyć rąk i myśleć, że to samo odejdzie nie możemy liczyć na to, że czytamy jakąś książkę, czy ktoś nam coś powie ale musimy walczyć każdy z nas walczyć z tym wszystkim i więcej musimy walczyć, aby nasze życie było coraz lepsze widzicie, bracia, siostry jest kilka takich podstawowych kwestii co do których wydaje się, że nie ma sensu o nich mówić, bo wszyscy o nich wiedzą ale to nie to, co wiemy, się liczy, ale to, co robimy, się liczy. I kto z nas, każdy z nas w swoim własnym sercu nie musi się zgłaszać, ale w własnych sercach zastanówmy się, kto z nas tak pielęgnuje swoje życie, aby więcej czasu poświęcać na modlitwę. Jeśli dzisiaj poświęcasz jakiś tam czas, to czy uważasz, że to wystarczy? Czy modlisz się i szukasz sposobów, aby było tego więcej? Jeśli dajesz jakieś pieniądze na sprawę Bożą, to czy jesteś zadowolony z tego, co dajesz i uważasz, że dałeś wystarczająco? Czy raczej modlisz się o łaskę, żeby być większym dawcą, radośniejszym dawcą? Jeśli poświęcasz czas jakiejś służbie takiej czy innej, robisz coś dla kogoś, pomagasz komuś, cokolwiek robisz dobrego, czy zastanawiasz się, czy modlisz się i pytasz Boga i, i, i, i starasz się, żeby było tego więcej? Czy po prostu zadowalasz się status quo? Czy po prostu uważasz, że już osiągnąłeś i że już więcej nic nie da się z siebie wycisnąć i że po prostu no, powinien być zadowolony z tego, co mam? Jeśli droga sprawiedliwego jaśnieje jak blask zorzy porannej, aż do białego dnia, to znaczy, że jest coraz lepiej. To znaczy, że jest coraz więcej światła. To znaczy, że jest coraz więcej dobrych uczynków. To znaczy, że coraz więcej inwestujemy w to, co dobre i ciemność jest coraz bardziej rozpraszana. Taka jest droga sprawiedliwego. I my musimy się nad tym zastanawiać ciągle, czy jesteśmy na tej drodze. Czy nasza droga jest taką drogą, w której nie ma stagnacji, nie ma cofania się, co gorsza, ale jest rozwój. Musi być rozwój, jeśli chcemy żyć. Życie się rozwija, życie nie stoi w miejscu. I szczególnie Boże życie, to co Bóg w nas tchnął, czytamy, że ma się pomnażać. Pomnażać. Te wszystkie dobre rzeczy, o których Piotr pisze w swoim liście, które zostały nam dane, mają się pomnażać. Piotr pisze, jeśli zaś one się pomnażają, macie szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana Jezusa. Ale dalej ostrzela nas, że jeśli jest tam susza, jeśli ta ziemia, na którą pada deszcz, nie daje owocu, to końcem jej jest przekleństwo i spalenie. a więc bracia, siostry zważmy na dobroć i surowość Boga na dobroć wobec tych, którzy wierzą którzy z ufnością do Niego lgną a na surowość wobec wszystkich odstępców na surowość wobec tych, którzy nie znają Boga i nie wierzą w Jego Ewangelii to słowo w tym samym, które dzisiaj czytaliśmy na początku to ostatnie słowo, które tam u nas jest przetłumaczone buntownicy. To jest słowo, które oznacza tych, którzy odstępują, którzy się cofają, którzy właśnie są takimi odstępcami. Oczy Jego patrzą na narody, aby nie powstali przeciwko niemu buntownicy w naszym tłumaczeniu. To słowo, to wyrażenie powstali przeciwko niemu. Dosłownie to jest powiedziane, aby nie wywyższali się. Aby nie wywyższali się odstępcy. Widzicie, bracia, siostry, kiedy my wywyższamy Boga, kiedy my wywyższamy tego, który godzien jest tego, żeby go wywyższać, my jesteśmy w pozycji umniżenia, Nie da się wywyższyć Boga w pozycji wywyższania samego siebie. To jest niemożliwe. Możemy go tylko wywyższyć, kiedy sami siebie unijrzymy. Tylko w ten sposób możemy wywyższyć Boga. A każdy, kto się wywyższa, jest odstępcą. Jest odstępcą. Jeśli chcesz swoje życie wywyższyć w świątyni Baala, czy w świątyni Asztarty, jeśli chcesz znaleźć w tym świecie rozwiązany dla swoich problemów, jeśli szukasz w tym świecie zaspokojenia swojego życia, nie będziesz wywyższać Boga, ale będziesz odstępcą, który będziesz szukał swojego własnego wywyższenia. I ostatecznie sam siebie zniszczysz. Ostatecznie staniesz kiedyś przed Bogiem, nie pomogą Twoje słowa, wytłumaczenia, nic Ci nie pomoże. Ale będzie płacz i żal. siostry aby te słowa przestrogi aby te słowa napomnienia znalazły dobry grunt w naszych sercach aby nas zachować aby nas ustrzec aby nas nawrócić aby nas wezwać do czegoś więcej niż dzisiaj robimy widzicie bracia siostry ja tylko mogę ciągnąć do wieczora tutaj ale nie będę tego robił oczywiście. Modlimy się tutaj o przebudzenie. Modlimy się o to miasto. Modlimy się, że Bóg działał tak jak do tej pory nie działa. Jak go nie oglądamy. I, I modlimy się w nadziei. Modlimy się w ufności, że tak będzie. Ale to przebudzenie musi zacząć się ode mnie, od Ciebie. Bóg nie przebudzi tego świata bez nas. Jeśli ludzie mają się nawracać, jeśli ludzie mają napełniać to miejsce i inne miejsca dałby dług, my musimy być przebudzeni. My musimy być żywi dla Boga. My musimy być płonącym Duchem. My nie możemy, wiecie, wylegiwać się w naszych łóżkach do dziewiątej i liczyć, że Bóg będzie to błogosławił. A świadki nie. Ludzie umierają wokół nas. My śpimy sobie za nas się modlić. Dogadzamy sobie zamiast pościć, kiedy trzeba. Żyjemy w dostatkach, podczas gdy wielu z naszych braci, sióstr nie ma sobie ustworzyć. I nam szkoda jest wiecie posłać im trochę pieniędzy, żeby im pomóc. A ja tutaj mam dzisiaj takie wezwanie do zastanowienia się. Tu je na tablicy, przeczytajcie je sobie później. I drugie mam na sercu, na sercu, które za jakiś czas przyniosłem, jeśli sam za nie się wezmę najpierw. Są możliwości, bracia, siostry, żeby dobrze zainwestować w to, co Bóg nam dał. A nie żyć w tym, jak żyje ten świat do dokonanym samym sobie. Już wiedzmy, że jeśli chcemy zachować to nasze życie na tej ziemi, z pewnością stracimy je. Jeśli stracimy je dla Ewangelii, jeśli stracimy je dla Chrystusa, Zyskamy życie prawdziwe, życie wieczne. Amen. Powstanie, proszę do modlitwy. Panie, nasz Panie Twoje słowo jest prawdą i wybacz nam kiedy wątpimy Mu kiedy tak czytamy je pobieżniej nie zastanawiamy się nad nim nie szukamy w nim Twojego głosu ale jakoś tak rutynowo tylko przewracamy kartki wybacz nam kiedy Mając tak wiele, zarówno w tym duchowym sensie, będąc tak błogosławieni w Panu Jezusie Chrystusie, mając Biblię, mając spór, mając braci, siostry, mając możliwość słuchania różnych kazań i świadectw i wszelkiej maści różnych pomocy. Nasze życie niejednokrotnie jest tak chudziutkie i duchowo słabe. Namiast inwestować to, co nam dałeś, w to, aby pomnażać to bogactwo Twojego królestwa, dogadzamy samym sobie i szukamy tego, jakby siebie zadowolić i jak to sobie dogodzić. Wybacz nam, drogi panie, wybacz nam, kiedy marnujemy Twoje dobre dary niewłaściwie nimi rozporządzamy nie jesteśmy wiernymi sługami Twoimi wybacz nam kiedy nasze życie nie jest jednolite ale gdy zakładamy jakąś maskę do zboru i mamy jakąś inną twarz to nas tych nie widzi to jesteśmy sami czy gdy jesteśmy wśród niewierzących Wybacz nam, Panie, prosimy i w łaskowości Twojej działaj w naszym życiu tak, abyśmy nie pogodzili się z żadnym grzechem, z żadną nieprawością, z żadnym przejawem kompromisu czy jakiejkolwiek formy odstępstwa i chłodu duchowego w naszym życiu. Ale abyśmy walczyli w mocy, której udzielasz z wszelkim grzechem z wszelkim złem z wszelką obojętnością i I cokolwiek jest co wiemy, że jest przeciwne Tobie, chcemy to wyplenić z naszego życia w Twoim mocy. wiemy, że grzech nad nami panować nie będzie jeśli jesteśmy pod łaską że nie musimy tolerować żadnego kananity w naszym domu ale w Tobie jest moc aby je przezwyciężyć, aby je wytępić aby to zło wyplenić z naszego życia Prosimy, byś pomógł nam usłyszeć Twój głos dzisiaj. Nie zlekceważyć tego, co mówisz do nas. Aby nie być skoszkniałymi, pustymi chrześcijanami prowadzącymi to następne pokolenie do odstępstwa. Ale abyśmy byli wzorcem, przykładem i narzędziami Twoimi przez które będziesz kształtował to nowe pokolenie. Będziesz kształtował ten świat wokół nas, ratując tych, którzy są wiedzeni na za zatracenie. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.